Czytajcie z podcasterskiej łazienki, w której słychać w tle zegar. Jak się dobrze przy słuchacie, to usłyszycie ten zegar. Na słuchawkach, na głośnikach słychać go nieco gorzej. Mało brakowała. Zapomniałbym w ogóle o tym odcinku, ale rozkład jazdy to jest rzecz święta. Przynajmniej dla mnie i dla takich ludzi jak ja. Mam wrażenie, że gdybym opuścił chociaż jeden odcinek, to to byłby koniec kapoka, ponieważ mam taki pomysł, żeby no, przynajmniej do 50 odcinków dociągnąć. Może prewencyjnie na 50 skończyć. <śmiech> Skwala, nie płacz. E, zobaczymy. E, w gruncie zorientowałem się dzisiaj, że nie mam. I przez dłuższą chwilę zastanawiałem się, o czym mówić. A przecież jest o czym mówić, bo za chwilę jest Festiwal Komiksowa Warszawa. Druga edycja. Tym razem będzie odbywać się w trakcie warszawskich targów. Książki od 12 maja, w czwartek, piątek i weekend w Pałacu Kultury. Zastanawiam się, czy to, czy będzie w trakcie targów książki, na niego jakoś wpłynie. Może będzie troszkę mniej trzody niż zwykle, chociaż osobiście ja to lubię, jak jest trochę trzody, no bo ja mam taki charakter. I na tym festiwalu Komiksowa Warszawa będziemy sprzedawali ósmy numer magazynu Kolektyw, który miał premierę e, jakiś czas temu i mogliście dwa tygodnie temu w Kapoku posłuchać z tej premiery sklejki. Więc pomyślałem, że powiem trochę o tym, jak to wyglądało przez te... No, jakby nie patrzeć, będzie zaraz 5 lat. To się zaczęło wszystko dla mnie chyba w październiku albo w listopadzie 2006 roku. Teraz już nie jestem pewien, kto napisał mi maila, czy, czy gdzieś indziej się do mnie odezwał. W każdym razie, że zbiera się taka ekipa web komiksiarzy, netkomiksiarzy, no w każdym razie komiksiarzy internetowych. To było jeszcze w czasach, kiedy Losuks był normalnie publikowany tuż na początku, bądź powiedzmy w środku wielkiego bumu, ale zaczynał się już wtedy e, nurt tak troszeczkę krzepnąć. Już był o Back City na przykład. Myślę, że to był Kuba Demski, który skrzyknął pewną ekipę na takim małym, zamkniętym forum o nazwie Griboyedow. Spędził nas tam wszystkich. Było tam trochę różnych ludzi wtedy aktywnych. Na przykład Tomek Drabik, który jeszcze wtedy robił Tana Tosa, o ile się nie mylę. Bardziej jest znany z Gamer9. Kuriusz, który miał wtedy jeszcze Stachanowca, potem długą przerwę, a teraz Zombie Ate My Baby i, i Flepki. Myszoskoczka, po której trochę chyba słów zaginął Panna N, która wtedy znana była głównie z Konstanty Walonik Wraca do Domu. I paru innych ludzi, Bele, świeżo w sieci zaistniały ze swoim demo ja tam się znalazłem chyba troszkę na zasadzie facet zna się na paru rzeczach, weźmy go, no bo jest otrzaskany technicznie. Może niekoniecznie dlatego, że CMD było takie świetne, bo nie było. Tak naprawdę rozpoznawalną marką z całej tamtej zbieraniny był wtedy Konrad Okoński, który miał gdzieś tam jakiś duży fanbase. Zresztą no, Konrad ma swój specyficzny fanbase do dzisiaj. I tak, wydaje mi się, że to był październik albo listopad. Kuba nas skrzyknął, to było troszeczkę na zasadzie, załóżmy kolektyw komiksów internetowych, tak jak są za granicą i gdzieś tam w tym wszystkim padł pomysł na wydanie własnego ZINA. Wtedy to było właśnie ZIN. Pamiętam, że e, chyba przez miesiąc albo lepiej nie mogliśmy dojść do żadnego porozumienia, co to w ogóle ma być. Ksero, nie Ksero nam się tak zamarzyło, no bo Xero to może mieć każdy, taka świermienga, a my tutaj kolorowa okładka, może wydrukujmy w ogóle, oho, i nie A5, takie pół, A4, tylko no, no B5, normalny taki format. Wiecie, że były na przykład spore szanse, żeby Zinn nazywał się abażur. No, serio. Kaśka, przepraszam, Kasia Wittersheim. Nie wiem czemu, ale strasznie się wścieka, jak się mówi na nią Kaśka. Ma z tym jakiś problem. Ona wymyśliła abażur. E, była też e, dosyć ciekawa, ale nie ciesząca się w ogóle żadnym poparciem. E, propozycja Bele i przyjaciele. Konrad koński jak zwykle wymyślił coś po angielsku. On ma lekki fetysz w tym kierunku. Pamiętam jak e, rozśmieszył mnie trochę stwierdzeniem, że oryginał w oryginale suka e, tkalenki dużo lepiej brzmi Okazało się, że on wziął za oryginał tłumaczenie na angielski, nie, nie wziął pod uwagę, że oryginał był po ukraińsku. W każdym razie było trochę różnych propozycji, przeważały propozycje zin, coś tam, coś tam zin. Był pomysł na to, żeby nazwać zin anal, a nie, przepraszam. Anal to nie, to, to Dębski za, zaznaczył od razu na początku, że nie anal. Był pomysł, żeby zrobić WC zin, czyli Web Comics zin, ale ktoś stwierdził, że taki już był, więc nie. I ostatecznie... A nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że właśnie Tomek Drawik zaproponował, żeby nazwać go po prostu kolektyw. No bo skoro to ma być kolektyw komiksów internetowych i wydawać coś takiego, to niech będzie kolektyw. Bardzo długo była propozycja, żeby to się nazywało i e kolektyw. Typu temat i e kolektyw. Na przykład kapibara i e kolektyw. Borsuk i e kolektyw. I jednocześnie bardzo długo trwały poszukiwania maskotki, bo mieliśmy takie wrażenie, że maskotkę dobrze jest mieć, że maskotkę trzeba mieć, ale nikt nie był w stanie wymyśleć nic poza przysłowiowym królikiem. Ewentualnie był pomysł na Dominika. Dominik to był taki komiks internetowy, autorze komiksów internetowych. Sam pomysł był banalny i wyświechtany do bólu i robiła to masa ludzi. Nawet ja chyba kładłem kolory w dwóch odcinkach, a może w jednym kładłem, a do jednego wymyśliłem scenariusz? No nie wiem, nie pamiętam. Mniejsza z tym, to było dawno, dawno temu. Chyba Dominika już nikt nie pamięta. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No. Projekt nie był do końca udany. W każdym razie, jakoś na początku grudnia, może w połowie grudnia 2006 roku doszliśmy do wniosku, że zrobimy magazyn. Pamiętam, że były tam wtedy duże dyskusje, no ale jak to miał być zin, a tu nagle wychodzi antologia. Pamiętam też stwierdzenie, które teraz zupełnie inaczej wygląda w kontekście tego, że magazyn jest tematyczny, że nie, nie, żadnego tematu, bo m, tak narzuca się temat i to człowieka ogranicza. W połowie grudnia podjęliśmy decyzję, udało gdzieś tam się przez znajomego załatwić jakąś trochę tańszą drukarnię i wszyscy rzucili się do robienia do robienia, robienia, pisania. Ja oczywiście miałem już wtedy świadomość, że rysować nie powinienem, więc sparowałem się z Łukaszem Okulskim. Łukaszem, który wtedy narysował moje czekające, a oprócz tego pomysł, jego pomysł Supermoc, który ja rozpisałem na strony i który on rozrysował. Łukasz jest jednym z nielicznych ludzi, którzy mają swój komiks w każdym numerze kolektywu. I to jest o tyle fajne, że obserwując to, co on robił, można dosyć dobrze zaobserwować ewolucję, jaką ten facet przeszedł. Jej najnowszym, ostatnim jak dotąd ogniwem jest album z Occulta, który wyszedł niedawno nakładem Mroja Press. Fajnie. Jeżeli nie macie dostępu do starych kolektywów, to na stronie kolektywdolnapułka.pl jest zakładka e i tam można pierwsze pierwszeczne numery pobrać w PDF-ie. One się już dawno wyprzedały, więc postanowiliśmy udostępnić je za darmo. A wracając do jedynki, myśmy zebrali trochę materiału i w ogóle byliśmy tacy hop do przodu. Mało brakowała, w ogóle nic z tego by nie było, bo konwent był w sobotę, a w czwartek zadzwoniłem do drukarni i zapytałem się, o co chodzi. A FED stwierdził, że wszystko dobrze, na poniedziałek będzie. Ja byłem także. Co? Halo? What the fuck? Na jaki poniedziałek? Na poniedziałek to se pan w dupę wsadzić ten magazyn, bo ja go potrzebuję mieć na sobotę. No i okazało się, że facet jest w stanie stanąć na końcu. I gdzieś tam, brat, czy ktoś tam w sobotę rano przywiózł nam towar na dworze centralnym. Myśmy pojechali z tym całym Majdanem do kina Ochota bo tam wtedy odbywały się warszawskie spotkania komiksowe, już nie w kinie Grunwald. Paweł Timofiejuk. Początek długiej współpracy. Myśmy się już wtedy znali z czasów studenckich. Pozwolił nam przysiąść tak w rogu swojego stoiska i myśmy tam zaczęli tą naszą pardachę sprzedawać. Ja pamiętam, że to nie były łatwe początki, bo no nie powiem krytyka, ale wszyscy ci, którzy pisali coś o, o komiksie i tak dalej gdzieś tam na swoich blogaskach i z których zdaniem Gawieć się liczyła ignorowali w większości nasze istnienie w ogóle. Od zebrali się gówniarze z internetu i coś tam robią, ho, ho, a tego nie zaprosili, tamtego nie zaprosili, ho, ho. Tacy stracy. No troszkę słusznie, bo drugi numer, który wyszedł na jesieni był straszną padaką. To był chyba najgorzej do tej pory oceniony numer kolektywu i ja się w sumie tak temu nie bardzo dziwię. Więc rok 2007 zamknęliśmy z mieszanym bilansem. Z jednej strony fajnie, bo zaliczyliśmy debiut. Z drugiej strony wyglądało na to, że jeden strzał, a potem równia pochyła. Postanowiliśmy troszeczkę zmienić taktykę i w marcu kolejnego roku, 2008, ukazał się numer tematyczny Miejskie Legendy. Jerzy Szyłak a, napisał o nim bardzo fajną recenzję, w której się bardzo powysłośliwiał. Pozdrawiam Panie Jerzy, nie będę cytował tutaj manifestu Spideya, a mniej więcej jedna trzecia recenzji to był przydługi wstęp o tym, że Jeden z wielkich chciał zrobić kiedyś wielką antologię pod tytułem miejskie Legendy. Antologię, która do tej pory nie powstała i sama przeszła do Miejskiej Legendy. No ale to, o czym ja tu piszę, to nie jest to. Tam ta nie powstała. Z trzecim numerem wiąże się też inna sprawa, ponieważ myśmy robili to wszystko wspólnie to była ekipa kilkunastoosobowa w porywach, która decydowała to tamto sramto, myśmy gdzieś tam przeglądali wspólnie komiksy nie mówię, że akceptowaliśmy bądź nie, czy wybieraliśmy, bo to tak nie, ale gdzieś tam był problem z redakcją, ze wszystkim to tam ustal i mniej więcej w połowie drogi między drugim a trzecim numerem ja spotkałem się z Jankiem Mazurem i z Robertem Sienickim który jeszcze wtedy w internecie podpisywał się jako Grzesio Krajewski. I oni stwierdzili, że oni by chcieli mieć wydawnictwo i Zina, Sryna, pierdoły, bajery, w ogóle może swój, może nowy, może coś. Ja też zawsze chciałem mieć wydawnictwo. Znaczy no zawsze, no powiedzmy od jakichś 15 lat. I zaproponowałem im, żebyśmy na początek zajęli się po prostu wydawaniem kolektywu tak e, troszeczkę na poważnie. Wymyśliłem e, nazwę dla wydawnictwa Dolna Półka i po dorzuceniu odrobinę kasy. No właśnie, bo kolektyw od samego początku finansowany był ze składek. Myśmy raz się zrzucili, potem do dolnej półki dołożyliśmy troszkę pieniędzy i w zasadzie od tamtej pory nie było wkładane. Ten interes jakimś cudem, piąty rok sam się kręci. Jesteśmy w stanie wyciągnąć tyle pieniędzy z materiału, żeby wystarczyło zawsze na następny. Więc od trzeciego numeru kolektyw był wydawany już przez dolną półkę to było o tyle łatwiej, że nas było tylko trzech. Myśmy podejmowali decyzje sami. Troszeczkę wyglądało to jak takie przejęcie. Gdzieś tam nie powiem, że był niesmak, ale, ale faktycznie ludzie przychodzili, pytali o co chodzi. Myśmy tłumaczyli, pamiętam, że Łukasz właśnie Okulski przedzeptał, ale jak to jest, bo to nasze pieniądze, a teraz wy firmujecie. I usłyszałem, że no, no wiesz, no, no jest tak jak jest, nie? Wydajemy magazyn. Wszyscy macie otwarte drzwi. Wszyscy jesteście mile widziani, bo to jest magazyn za wasze pieniądze. Pogadaliśmy chwilę i pamiętam, że nikt większych problemów z tym nie miał. Potem zaliczyliśmy drugi duży fuck up, bo nie udało nam się zgromadzić materiału do czterech jeźdźców. Pamiętam, że ze strasznym takim wstydem i z przykrością odwoływałem na portalach ten numer było ciężko, było ciężko. Natomiast dobrze wspominam ten numer, kiedy on się ostatecznie ukazał, bo to był też moment, kiedy w ekipie pojawiła się Łunka Odyja, która zrobiła fajną dwustronną okładkę i wzięła się za robienie logo, ponieważ od piątego numeru od gry jest nowe logo, zupełnie nowy logotyp. Jest to faktycznie logotyp, ten pierwotny, pierwszy Chyba Tomek Drawik zaprojektował. Ręki sobie nie dam uciąć. Było kilka różnych propozycji. Z dymkiem, bez dymku, z rymku i tak dalej. Natomiast ostatecznie był tamten e, przesiadka na tą nową Identity. Chwilę trwała. Jeżeli zwrócicie uwagę, ci, którzy mają w piątce, jest jeszcze stare logo DP. Moje, wzorowane na starym logo DC. Od szóstki jest już nowe, też e, zaprojektowane przez Unkę. I od piątki to już był trend wznoszący. Chłopaki bardzo długo mnie namawiali, żeby zrobić magazyn z grzbietem. Ja się bardzo długo nie zgadzałem, dlatego że to jest dodatkowy koszt. I dopóki nie ma odpowiedniej ilości stron, to tak naprawdę grzbiet służył tylko yy, mentalnej masturbacji moich, nazwijmy to umownie, wspólników. No tak, no wspólników, współredaktorów. I mniej więcej jakoś na tym etapie do ekipy, yy, która zajmowała się redakcją, wyborem gdzieś, dołączył Daniel Gizicki, facet, który troszkę czasem pisze, jeśli chodzi o scenariusze, trochę czasem pisze, jeśli chodzi o, o recenzje, bądź takie ogólnokomiksowe sprawy i tak troszkę bloguje. I Robert Wyżykowski, który bardziej pisze, no ale jako scenarzysta znany był na przykład z kapitana Szera, który gdzieś tam z Marcinem Podolcem robili wspólnie, którego. Też zresztą rzecz bardzo dobra. Szóstka całkiem przyzwoity, udany. Potwór w nowej odsłonie, potwierdzenie, że zaczynamy mieć trend wznoszący. Wtedy magazyn już ogłaszał nabór. Myśmy to nazywali naborem, natomiast Karol Galinowski pierwszy głośno powiedział, o co wam chodzi, to jest konkurs. To jest po prostu konkurs. I faktycznie e, rzeczywiście teraz dostać się do kolektywu można na zasadzie konkursu. My konkurs ogłaszamy, zadajemy temat, wybieramy pracę, ludzie przysyłają różne. Do ostatniego numeru, do ósemki, gdzie zamknęliśmy się w 96 stronach, z czego był wstępniak spis treści i dwie przekładki, więc tak naprawdę efektywnie stron było 93. Myśmy dostali materiału ponad 200 stron. Zawsze staramy się zachować jakąś taką równowagę w tym, co robimy, bo zawsze staramy się, żeby był... Jeden debiutant, co najmniej. Najchętniej zupełnie debiutant, albo przynajmniej ktoś, kto u nas nigdy nie występował. Chociaż mm, lubimy też sięgać do e, ludzi, którzy już gdzieś byli. Na przykład e, takim powrotem w siódemce była Slo. Uważam, że powrotem ciekawym. Człowiekiem, który u nas się pojawił, był Krystian Garstkowiak, który coraz lepiej sobie radzi. Nie miał szczęścia Tomek Kleszcz, który próbował dwu czy trzykrotnie, natomiast jego historie nigdy nam tak jakoś nie podeszły. Ale, no, on znalazł przystań u, u Ludzka ze swoim kamieniem przeznaczenia. Tomek życzę Ci bardzo dobrze, nie miej żalu. Po prostu nigdy to, co robiłeś, nie urzekło nas. No, teraz muszę przyznać szczerze, trudniej jest się dostać. Kiedy ja zgłosiłem pierwszą swoją propozycję do kontaktu, to reszta redakcji spojrzała i tak e, ale masz coś jeszcze? Nie? E, to miej coś jeszcze, nie? Bo to jest słabe. Więc to nie ma tak, że, że jest łatwo. Oczywiście wiadomo, że gdzieś tam te serie, które prowadzimy, serie, które też były nowym pomysłem i weszły razem z piątką uważam, że się sprawdzają z jest różnie, są numery, kiedy serii jest dużo, potrafią stanowić jedną trzecią numeru są takie numery, jak na przykład ósemka, gdzie tych serii jest jakby objętościowo mniej na przykład destyluch tylko pięć stron zamiast zwyczajowych dziesięciu, prawda? w piątce była jeszcze jedna innowacja, którą wprowadziliśmy to była matryca stron. do tamtej pory w zasadzie panowało totalne bezchołowie. Ja przy jedynce bardzo się nauczyłem się, że na przykład jest B4, B5, przepraszam, zwykłe i drukarskie. No, B5 różni się z padami, no, konkretnie 5-milimetrowymi dookoła i z boku, jednego boku. Znałem wtedy takie pojęcia jak DPI i cała reszta, ale to też była droga przez mękę, jeżeli porówna się pierwsze numery. Drugi, trzeci z kolejnymi. Chyba w czwórce albo w piące przeszliśmy na drukowanie środka, czyli tego w co jest czarno-białe w 600 dpi. Teraz dodatkowo widać jeszcze jeden skok jakościowy, bo w ósemce zmieniliśmy drukarnię. Do tej pory korzystaliśmy z Sowy w Warszawie. Bardzo sympatyczna drukarnia, ja ją bardzo dobrze wspominam i w niej tak jakby pożegnalnie wykonane zostaną dwa numery Człowieka bez szyi, które też pojawią się na festiwalu komiksowa Warszawa, ale o nich może kiedy indziej. Natomiast przesiedliśmy się do innej drukarni z troszkę e, innym sprzętem. Inna czerni e, i trochę inna dokładność no, i są konkurencyjni, ponieważ nie znajdują się w Warszawie. I to też zdecydowało, ponieważ oszczędzając, zachowujemy więcej pieniędzy, możemy więcej wydać. W piątce wprowadziliśmy matrycę ze spadami, z całą resztą. Nauczenie ludzi, żeby z niej korzystali, trwało rok. Zdarzały się przypadki, że ktoś przysłał komiks z naklejoną na wierzchu matrycą że ktoś przysyła w 200 dpi i to się zdarza do tej pory. Notorycznie. Ale to jest wszystko do przewalczenia. Muszę przyznać, że jak składałem ósemkę, to w zasadzie wklejałem tylko komiks w matryce, centrowałem i wypluwałem pinga, który potem poszedł do PDF-a. Kiedy składałem jedynkę, to Trwało to 2-3 tygodnie. Ja też nie bardzo umiałem, każdą stronę ciąłem ręcznie i wszystko robiłem. Teraz to już jest w zasadzie automat. Zresztą ósemkę ja składałem tylko częściowo. Ustaliłem kolejność stron i, i pomontowałem sekwencję, a już samo złamanie do PDF-a na przykład i paginę zrobił Paweł Timofiejuk, który wrzucił to sobie po prostu w program i wypluł. To też sprawia, że, że jest sprawniej. Trwało to 2-3 dni. Wszystkiego razem. Więc yy, sprawa idzie na Doskonali się. Mamy trochę pomysłów. Janek Mazur naciska na zwiększenie nakładu. Ja jestem za, czego świadkiem było, czego świadectwem było to, że w ósemce zwiększyliśmy nakład. Ale uważam, że trzeba robić to stopniowo. Gdyby mu pozwolić, to on wydałby 500. Ale trzeba być realistami. Kiedyś zastanawialiśmy się, czy nie lepiej pójść w częstotliwość. Teraz po upadku ziniola zastanawiam się, czy to byłby dobry pomysł, bo w zasadzie jest na tyle dużo konwentów w Polsce, żeby można było cztery razy do roku, albo przynajmniej trzy razy do roku obskoczyć magazyn. Tylko pytanie, czy nastarczylibyśmy autorów? Czy nie byłoby tak jak w pierwszych numerach, kiedy w zasadzie braliśmy wszystko, bo nie było nic? Otóż to... Mm. ale magazyn magazynem, a to, że stworzyliśmy dolną półkę na pewnym etapie owocowało też tym, że wydaliśmy różne zeszyty. Wyszedł Bossi i Bosso, który w internecie radził sobie świetnie, na papierze poradził sobie tak sobie. Wyszedł drugi kwaziu, rzeczonego Daniela Wizickiego i Piotrka Nowackiego, którego chyba w sumie nie trzeba nikomu przedstawiać. Wyszedł rycerz Janek, którego drugi zeszyt miał być gotowy ze dwa lata temu. Możecie zapytać Igora Wolskiego i Roberta Sienickiego, co się z nim dzieje. Janka Mazura chyba też, bo chyba też macza przy nim palce. Wyszła niesławna antologia Bustońskie Małżeństwa, którą myśmy byli jej producentem wykonawczym, że tak to nazwę. Partycypowaliśmy częściowo w koszcie i ja technicznie, Redaktorowałem temu przedsięwzięciu, chociaż Sylwia Kaźmierczak z Comics Girls pilotowała wszystko merytorycznie. Teraz yy, Wychodzi Człowiek Bez Szyi. Polska parodia superbohaterska Rafała Kołsuta. Rafał zresztą też opublikował u nas wcześniej antologię Szramach: Istota Legendy. Jak się tak na to spojrzy, to, to myśmy przez te cztery lata sporo zrobili myślę, że mogę spokojnie chwalić to, co zrobiliśmy, bo zapełniamy w jakiś tam sposób taką niszę, taki segment, o którym się dopominają zeszyty komiksowe, komiks środka, jakieś takie rzeczy. Prawdą jest, że jesteśmy teraz w zasadzie jedyną antologią na rynku. Biceps ma troszeczkę inny profil, karton jeszcze inny, no bo w kartonie są serie. Zresztą karton jest mocno uwiązany stylistyką taką, a nie inną. My jesteśmy raczej otwarci na wszelkiego typu eksperymenty i na wszystkie różne możliwości. Dziewiątka czeka nas na jesieni, rozpoczęliśmy nabór, jeszcze nic nie spłynęło. Termin jest do połowy sierpnia. Jestem przekonany, że 16 sierpnia spłynie 90% materiałów. Tak jak zawsze. No a potem e, na wiosennych jakichś takich czy innych spotkaniach, festiwalach. Pewnie w Warszawie. Będzie miał premierę 10 numer magazynu kolektyw. Magazynu, który nie powstałby nigdy, gdyby nie to, że kilkanaście osób po prostu chciało robić komiksy. I że za tymi kilkunastoma osobami poszło następnie osób kilkadziesiąt, które chciały robić komiksy. Ludzi, którym chce poświęcać się czas na wasgrolenie. Rysowanie gdzieś stukanie myszą tabletem, ołówkiem, pisakami, ludzie, którzy zamiast bić ludzi na przystankach wolą zrobić coś ze swoją wyobraźnią i czymś się z kimś podzielić. Bardzo się cieszę i osobiście jestem bardzo dumny, że dzięki nam i dzięki pomysłowi grupy Net Collective, który zaczynał. Tak, bardzo mimozowato i wyglądał na efemerydę, a trwa do tej pory. Bardzo dumny jestem z tego, że ci ludzie mają takie swoje miejsce. I że cały czas, nieprzerwanie, są ludzie, którzy chcą nas czytać. Ponieważ teraz, trzy tygodnie po premierze, możemy praktycznie mówić o tym, że cały nakład ósemki za chwilę będzie można uznać za sprzedany. W zasadzie zostało trochę, dosłownie półtorej paczki e, na konwent, a cała reszta towaru już rozeszła się po sklepach i z tego co wiem, to nie będzie tam długo zalegać. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze ósmego kolektywu nie zamówił, to może zaryzykować i pojawić się w sobotę 14 maja w Pałacu Kultury może się pojawić, jeżeli kolektywu nie będzie, zawsze będziecie mogli wziąć piąty zeszyt CMD albo coś z zmroi, albo od Timofa, no w każdym razie zapraszam przyjdźcie i zobaczcie jak wyglądają ludzie którzy prowadzą magazyn komiksowy Zawsze to jakaś atrakcja, nie? Prawie jak małpy w cyrku. Na razie.